Witajcie! Dziś 15 odcinek Ośmiu Gatek. Audycję prowadzi Krzysztof Włodek. Strażnicy wody wylogowani bezdomni i cmentarz na placu zabaw. To dzisiejsze tematy. Tak więc zapraszam. W hatowskim ujęciu wody znajdziemy małże, strzegomone czystości tamtejszej wody. Gdy woda jest czysta, małże pozostają otwarte, filtrując wodę. Gdy tylko pojawi się zanieczyszczenie, zamykają się. Specjalny system wysyła wtedy informacje do stacji. W ciągu jednej godziny taki mięczak potrafi przefiltrować i przeanalizować półtora litra wody. Taki system działa również w Poznaniu i Gdańsku. Spotkamy go również w krajach takich jak Rosja czy Stany Zjednoczone. Został stworzony specjalny portal internetowy, m.in. dla bezdomnych. Mogą oni na nim ubiegać się o pomoc. Cały projekt o nazwie Empatia, pisane przez. Małpę zamiast pierwszego A powstał za jedyne 49 milionów złotych, a 2 miliony złotych rocznie będzie kosztowało jego utrzymanie. Ale to jeszcze nie koniec. Aby złożyć wniosek trzeba dysponować podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP, a to wymaga nakładów pieniężnych. Dlatego też na razie w ciągu czterech miesięcy wpłynęło tylko kilkadziesiąt podań o pomoc z całej Polski. W przyszłości Empatia ma współpracować z innymi instytucjami, m.in. z ZUS-em. W trakcie badań w podkrakowskich Dziekanowicach nad terenem przeznaczonym na plac zabaw archeolodzy odkryli cmentarz. Pochodzi on prawdopodobnie z XI wieku. W jego skład wchodzi 15 grobów, ale może być ich znacznie więcej. Prace wciąż trwają. Szkielety ułożone są na osi wschód-zachód z głową na zachód. W grobowcach odnaleziono również m.in. innymi, Pierścionki, bransoletki, srebrną monetę, fragment żelaznego noża oraz kawałki naczyń. Pierwsze informacje o odkryciach na tym terenie pochodzą z 1914 roku. Na dziś to już koniec. Jutro kolejna dawka informacji. Szukajcie jej na Facebooku, w serwisie SoundCloud lub w iTunesie pod nazwą 8gatek. Audycja pojawi się koło godziny 18.